Probiotyki i efektywne mikroorganizmy to temat, który od kilku lat staje się coraz istotniejszym, coraz modniejszym i coraz więcej o nim się mówi podczas gdy wcześniej rozmawialiśmy głównie o ochronie chemicznej i nawożeniu. Probiotyki to taki trochę nowy sposób nawożenia roślin. O tym rozmawiam z panem Danilem Czarnowskim z firmy Biosfera z Olsztyna. W jaki sposób działają probiotyki przez was produkowane? Preparaty dystrybuowane przez firmę Biosfera działają w różnych aspektach. Mamy w swojej ofercie preparaty, które możemy wykorzystać na resztki pożylne, czyli po, zło, po zbożach, po rzepaku, po kukurydze. Te preparaty działają w taki sposób, że mieszanie na bakterii oraz pożytecznych grzybów i drożnych, które jest tam zawarte, rozkładają materię organiczną, uwalniając składniki pokarmowe, które są zawarte w tych resztkach Później Dodatkowo zwiększają zawartość próchnicy w glebie, przyczyniają się do poprawienia stosunków wodno-powietrznych i też ta gleba staje się bardziej gruzełkowata, nie jest po prostu zbita. Gleba... U nas w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej jest potwornie wyjałowiona, de facto jest to już całkowicie jałowe laboratorium i tego typu pożyteczne mikroorganizmy przywracają życie biologiczne w glebie. W glebie znajduje się bardzo dużo organizmów mikrobiologicznych, z tym, że większość to są organizmy patogenne. Mieszanie na naszych bakterii stwarza środowisko niekorzystne dla występowania patogennych mikroorganizmów, czyli zaaplikujemy do gleby, mamy profilaktyczną ochronę przeciwgrzybową, przeciwbakteryjną. Te bakterie stwarzają takie środowisko, gdzie patogenne mikroorganizmy nie chcą po prostu bytować. Dodatkowo, jeżeli wiadomo, zwiększamy materię organiczną w glebie, też po jakimś czasie pojawiają się dżdżownice. Mamy tutaj już przykłady w gospodarstwach, które stosują nasze preparaty. Czyli to pojawienie drżownic jest skutkiem? skutkiem? Skutkiem zastosowania właśnie tych preparatów. A potem drzdżownice już same produkują tak. po Później, później drzdziownice produkują, wiadomo, drzdziownica przerabia tą glebę, jest, ona staje się wcześniejsza, ale właśnie te organizmy, które my aplikujemy do gleby, one są początkiem pojawienia się większej ilości tych dżdżownic. A w jaki sposób to aplikujemy? Każdorocznie po, na ściernisko, czy, czy wystarczy raz na kilka lat? My zalecamy każdego roku, bo wiadomo, jeżeli zbierzemy zbiory, zbóż, wszelkiego rodzaju upraw, zawsze zostają resztki pożniwne. I gleba, nawet jeżeli są w niej bakterie, te bakterie, które znajdują się w glebie, one nie są w stanie przerobić całej tej materii organicznej, która została po tych resztkach pożniwnych. Mają za małą wydolność, więc trzeba im pomóc. Dokładnie. To są takie wspomagacze do tych bakterii, które, które rozkładają materię organiczną. Ja bym zalecał stosowanie co roku. Z tego względu, że raz wspomagamy tę glebę w pożyteczne bakterie, a dwa, zwiększamy próchnicę glebową. Czyli ta materia organiczna, która zostaje nam na polu, zostaje przerobiona na próchnicę glebową, zostaje wzbogacona y, o składniki pokarmowe, które znajdują się w tej roślinie i wiadomo, takie, takie stanowisko jest y, o wiele bardziej korzystne w plonowaniu następnych roślin. Mhm, a powiedzmy jeszcze, jakie konkretnie tam y, składniki znajdują się w tej mieszaninie? Jest to preparat y, o nazwie EM-aktywnej. Jest to mieszanina bakterii kwasu mlekowego, Bakterie Lactobacillus, głównie bakterie fotosyntetyzujących, drożdże, sacharomyces, a także pożyteczne grzyby, penicillin. Jakie, jakie? Penicillin. Czyli penicillina. Chemia, która jest na obecną chwilę stosowana w nadmiernych ilościach, ona wyjaławia. My po prostu z naszymi preparatami staramy się odbudować to, co zostało zniszczone przez chemię. Czyli... A czy można trochę zrezygnować z chemii, gdy się stosuje te preparaty? Myślę, że tak. Tutaj, jeżeli byśmy zastosowali taki kompleks zabiegów, który my proponujemy naszym klientom, spokojnie możemy zrezygnować z, na przykład z jednego zabiegu ochronnego przeciw grzybom. Bo jeżeli na przykład stosujemy takie preparaty, które się nazywają Nurivid i Nurivid Plus, to jest też taka mieszanina bakterii, tyle że wzbogacona dodatkowo o bakterie tlenowe w preparacie Nuryvit Plus. A preparat Nurivit jest to takie wapno z magnezem zmielone do mikronowych cząsteczek i te preparaty stosujemy w formie oprysku dolistnego. One raz, że działają właśnie profilaktycznie na choroby grzybowe wszelakiego rodzaju bakteryjne, Dodatkowo też y, zauważyliśmy y, działanie na mszyce. Przy okazji mszyce przenoszą bardzo nielubiane to... przez nas wirusy. Dokładnie, to jest wektor y, chorób wirusowych. Klienci, którzy zdecydowali się zastosować nasze preparaty w sadzie, zauważyli na dwóch hektarach, gdzie stosowano nasze, y, nasze preparaty, zauważyli, że nie ma żadnej mszycy a na 20 hektarach było pryskane przeciw mszycy kilkakrotnie. Czyli efekt jest taki, że możemy oszczędzić tutaj sobie na zabiegach przeciw mszycy. Mszyca, żeby się nie pojawiła, roślina musi być popryskana w odpowiedniej fazie. W przypadku zbóż, bo też się pojawia, to musi być drugi, czwarty liść, trzeci, piąty. Bo wtedy właśnie wyeliminujemy tą bakterię, która mszyca potrzebuje do symbiozy i wtedy już mamy problem z głową z mszycą. Czyli reasumując króciutko, można to stosować na wszystkie uprawy, ale oczywiście różnica jest w dawkowaniu. Preparaty doglebowe, które stosujemy, no to możemy je zastosować od 20 do 40 litrów na hektar. Preparaty, o których mówiłem później, czyli ten nuriwit i nuriwit plus, stosujemy w dwóch bądź w trzech zabiegach, jeżeli chodzi o kukurydzę. Stosujemy dwie dawki. Pierwsza dawka to jest 1,5 kg preparatu nuriwit i 3 litry nuriwitu plus na hektar. To są bardzo niewielkie dawki. Druga dawka to jest 3 kg nuriwitu i 3 litry nuriwitu plus. W sumie 6 litrów e, nuriwitu plus i 4,5 kg e, nuriwitu. Tą dawkę właśnie stosujemy w, na roślinach w trakcie wegetacji. Ona nam profilaktycznie zabezpiecza przed chorobami grzybowymi i bakteriowymi. Dodatkowo, co mamy tutaj już udowodnione w naszych próbach polowych, zwiększa plon i to dość znacznie. W przypadku kukurydzy, na przykład ostatnio zbieraliśmy kukurydzę słodką na ziarno, zwiększyła plon o 32%. W przypadku rzepaku 23%. To są znaczne, znaczne zwyżki plonu. A jeśli chodzi o to stosowanie na ściernisko, to kierujemy się tym, na ile solidna jest no i, ta roślina, tak? Tak, dokładnie. Bo jeżeli mamy, wiadomo, kukurydza ma dość grube łodygi, ta masa korzeniowa jest też dość e, znaczna, więc wtedy stosujemy większą ilość tego środka, żeby po prostu spokojnie sobie to przez okres zimy rozłożyło wówczas na wiosnę. Wcześniej wchodzimy też z uprawami agrotechnicznymi, z tego względu, że te bakterie, które też znajdują się w glebie, one podwyższają temperaturę gleby. I też mamy problem z głowy, że coś, nam jakieś resztki pożliwne nam się wyorują czy wybronowują. Mamy po prostu rozłożone, zwiększoną materię organiczną, polepszony system wodno-powietrzny. A przy okazji można wcześniej siać. A przy okazji dokładnie, można wcześniej siać.